Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. To jest to, no, dzieje się w tym no To jest to, co dzieje się w Buregu roku. ni jest To Jest sobota, 9 lipca 2016 roku. Słuchacie właśnie 89. nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas i Monokuma. Tak. E, e, tak, wyjaśnię tylko, że ten wstęp to oczywiście miał być japoński i szczerze mówiąc myślę, że to przymiało przetragicznie i byłoby dość niezrozumiałe dla Japończyka, ale uznałem, że co mi szkodzi, skoro już propagujemy Multiculti w nawiedzonym podcaście, to pozwolę sobie na taki mały odlot, a że mam trochę znajomych z Azji, to kiedyś przy okazji, może jak przestanę się wstydzić, do im to i zapytam, czy cokolwiek rozumieją. W każdym razie tak, dzisiaj zajmiemy się japońską animacją, anime, a dokładniej rzecz ujmując, Danganronpa Kibona Gakugento Zetsubo no Kokusei The Animation. Tak, w skrócie Danganronpa, serial animowany produkcji japońskiej, przy czym właśnie nie zaczęło się od serialu. Ja może wyjaśnię, skąd w ogóle doszedłem do takiego tematu podcastu, bo to w sumie w jakiś sposób jest istotne. Otóż yy, Jakiś czas temu, właśnie w tym roku, na początku tego roku, w lutym, trafiłem na Steamie poprzez wyszukiwanie hasła horror w ramach tagów na Steamie. Trafiłem na tytuł właśnie Danganronpa Trigger Happy Havoc. Jest to gra komputerowa, przy czym pierwotnie została wydana na PSP w 2010 roku. Tak, w 2010 roku na PSP pojawiła się pierwsza gra z serii Danganronpa i jest to gra, którą można określić jako murder mystery visual novel action adventure game. Czyli mamy zagadkę, mamy morderstwo, mamy śledztwo. Jest to visual novel, czyli Manga w formie gry, tak? Poznajemy tę historię, wybieramy opcje dialogowe i tak dalej. Jest to też właśnie gra akcji i przygody, bo mamy też no trochę mini tak? Ogólnie chodzi o Właśnie rozwiązanie tej całej zagadki, miejsca akcji i sytuacji, w której znaleźli się nasi bohaterowie. No i tyle o tym wiem, bo tak naprawdę widziałem tylko trailery, nie widziałem jeszcze gameplayu, bo nie chciałem sobie niczego spoilerować, a ogólnie w grę chciałbym zagrać. I w 2010 roku pojawiła się wersja na PSP, później powstały wersje mobilne, w 2013 roku, nie w 12 2012, 2012 pojawił się Sequel też na PSP. W 2013 roku obie gry pojawiły się na PlayStation Vita, a w 2016 roku, w tym roku pojawiły się wersje na komputery stacjonarne i właśnie wówczas na Steamie trafiłem na tę grę. Trafiłem na nią, zobaczyłem, że pierwsza część ma 97 pozytywnych recenzji, do tego trailer ma dosyć szalony. W związku z tym uznałem, że w sumie to fajnie by się było tym troszkę bardziej zainteresować, a że jakiś czas później pojawił się na Steamie także Sequel, część druga i Sequel ma w tej chwili 98% pozytywnych recenzji, a na Steamie naprawdę rzadko się coś takiego zdarza, chyba, że jest jakaś taka absurdalna, gówniana gierka, po którą sięgają tylko raczej znudzeni nastolatkowie czy fani jakiegoś YouTubera, który to odnalazł i wszyscy dają pozytywne oceny, no to raczej rzadko zdarzają się takie recenzje, a co istotne, tutaj w przypadku tej gry większość tych osób recenzujących ma naprawdę długi czas gry, czyli większość osób musiała pograć w tę grę co najmniej to jest około 8-9-10 godzin, jak tam teraz po prostu przed chwilą, przed nagraniem spojrzałem, a sporo osób też miało po 20 godzin w grze, czyli te recenzje są w moim odczuciu dosyć wiarygodne. No to widzicie, pozytywne recenzje, zacząłem czytać na temat tej gry i znalazłem anime. Dotarłem do anime i zacząłem rozumieć mniej więcej o co biega w fabule i skojarzyło mi się to z Battle Royale. A że ja jestem fanem Battle Royale i podobnych klimatów, to uznałem, że muszę to obejrzeć. No i to było z jednego względu prawdopodobnie błąd, ale... a bo zresztą już to wyjaśnię. Prawdopodobnie to anime jest dosłownie ekranizacją pierwszej części gry. Mamy tych samych bohaterów i teraz, gdy oglądałem przed nagraniem ponownie trailer samej gry komputerowej, to widzę, że prawdopodobnie no właśnie... Anime jest zwyczajną ekranizacją, nie wiem czy fabuła jest identyczna, czy nie mam nadzieję, że jednak nie, bo naprawdę chciałbym zagrać w tę grę, aktualnie cena bazowa Bandla za pierwszą i drugą część to jest chyba 55 euro na Steamie, przy czym w tej chwili jest jakaś promocja minus 33%, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, ktoś zaraz usłyszy o fabule i będzie chciał to poznać na własną rękę to może akurat skorzystać z sytuacji. Mnie też troszkę kusi w sumie, bo ta cena teraz spadła, ale jednak no, mam tyle fajnych tytułów do grania, że chyba jednak poczekam jeszcze trochę na jakąś większą obniżkę ewentualnie na komplet z trzecią częścią gry, bo właśnie w ogóle ta franczyza bardzo szybko się rozwija tak? teraz pojawiły się te dwie części gry na PC, pojawiła się osobna wersja gry mobilnej taka, taki trochę spin-off, pojawiła się zapowiedź trzeciej części gry w, wiem, że w Japonii powstały też jakieś powieści luźno związane z całą tą fabułką i też zapowiedziano drugie anime, które ma kontynuować wątki z pierwszego anime i z gry. Znaczy po części kontynuować, po części ma być prequelem. To jest dosyć skomplikowane, to jest w tej chwili nieistotne. My teraz musimy skupić się właśnie na Danganronpa Kibonogaku Gento Zetsubo no Kokosei The Animation, czyli na anime. Ani ma obejrzałem, przy czym niestety też skończyłem je dosłownie niedługo przed tym nagraniem, więc jeszcze nie wszystko mi się w głowie uporządkowało w sumie to dzisiaj nie mam żadnych notatek szczegółowych, takich jakichś uporządkowanych, tylko jakieś luźne hasła zapisywane w czasie seansu ale mam nadzieję, że pomimo wszystko jakoś uda mi się ten chaos uporządkować więc tak, zacznijmy od tego o co chodzi Fabuła przedstawia się następując. Obserwujemy losy 15 elitarnych uczniów z liceum, którzy zostają przeniesieni do specjalnej, ekskluzywnej szkoły, tak zwanej Akademii Szczytu Nadziei. Akademia szczytu nadziei to miejsce, w którym mają się kształcić tak zwani super czyli specjaliści, młodzi specjaliści w najróżniejszych dziedzinach, naprawdę w najróżniejszych. To może być superpływaczka, to może być super żołnierz, to może być superdetektyw, detektyw, super otaku, i tak i tak dalej. I ta nasza piętnastka niezwykłych uczniów trafia tam, przy czym co istotne. Oni myślą, że trafiają właśnie po prostu do takiej kolejnej instytucji, która będzie ich kształciła. Przy czym okazuje się, że budzą się po prostu w różnych salach, spotykają się ze sobą, nie znają się, nie kojarzą swoich twarzy i gromadzą się w wielkiej sali, gdzie nagle na takim podium pojawia się monokuma, czyli mononiedźwiedź. Tak, mono niedźwiedź to taka bardzo dziwna maskotka przypominająca właśnie niedźwiedzia, przy czym posiadająca jak gdyby dwie twarze, to znaczy połowa niedźwiadka jest biała. Jest taka raczej uśmiechnięta, spokojna, a druga połowa jest czarna i ma takie demoniczne czerwone oko i to jest ta połówka szalona i nasz mononiedźwiedź, monokuma też cierpi na pewnego rodzaju zaburzenia osobowości, to znaczy czasem aktywuje się ta biała połówka, czasem ta czarna, to też jest bardzo fajnie wykorzystywane w samym anime bo w niektórych ujęciach jak gdyby widzimy postać z boku i widzimy właśnie tylko ten piel albo tylko ten czerń, to byłoby fajne wrażenie na ekranie ale wróćmy do tematu Monokuma podaje się za dyrektora Akademii Szczytu Nadziei i wyjaśnia naszym uczniom gdzie się znaleźli, i dlaczego a czy może nie do końca gdzie i dlaczego ale podaje im pewne zasady wedle których muszą teraz funkcjonować to znaczy Zostali zamknięci w akademii i nie mogą jej opuścić. To jest ich nowy dom na resztę życia, chyba że spełnią mi dwa warunki. Jeżeli ktoś chce się wydostać z akademii, to musi po pierwsze zabić innego ucznia, a po drugie nie może się wydać, że to on był zabójcą. To znaczy chodzi o to, by popełnić zbrodnię doskonałą, tak? czyli by wyeliminować jedną z osób w akademii i by to nie wyszło na jaw. Zabójstwo może wyjść na jaw, ale inni uczniowie nie mogą dojść do tego, że to my zabiliśmy, bo w przeciwnym wypadku dochodzi w pewnym momencie do procesu, takiego szkolnego procesu, gdzie zbierają się wszyscy żywi uczniowie i po prostu dyskutują na temat znalezionych dowodów i próbują ustalić sprawcę morderstwa. Jeżeli dobrze wytypują mordercę, to morderca zostaje ukarany. Dochodzi do bardzo dziwnej egzekucji, morderca ginie. Jeżeli źle wytypują morderce, to morderca zwycięża grę, morderca zostaje przy życiu, a cała reszta uczniów zostaje wyeliminowana. Tak to mniej więcej wygląda. I właśnie Monokuma, widząc, że nasi bohaterowie nie do końca się do tego, by się nawzajem zabijać. Próbuję ich zmotywować na różne sposoby do tego. Pierwszym ze sposobów takiego właśnie zachęcenia do mordowania jest pokazanie każdemu z uczniów wideo, które sugeruje, że komuś z ich bliskich stanie się krzywda, jeżeli ta osoba szybko właśnie nie opuści akademii. To jest Hope's Peak High School. And yes, the name is There's only one way to graduate here. Kill one of your classmates without getting caught. I'm letting you get away with murder, for reals! So stop whining and start plotting! <laughs> Let go! We're in this together! We are not friends. We are strangers, deadlocked in a fight for survival. We're on the verge of bringing down this house of cards. You've got to be kidding me! Damn that little two-toned psycho! <laughs> no one's coming! We're all gonna die! <laughs> And the game is officially afoot once again. High stakes are high! <gasps> Roll the dice. Tak to wygląda w skrócie i to jest mniej więcej fabuła pierwszego epizodu. Epizodów w sumie jest trzynaście, każdy trefa po dwadzieścia kilka minut. I więcej na razie może zdradzać nie będę, by nie zaspoilerować. Jak widzicie, mamy ten motyw właśnie odizolowania pewnej grupy ludzi, od społeczeństwa, od reszty świata, zamknięcia ich w pewnej konkretnej bardzo przestrzeni i zmuszenia ich do wyrządzania sobie nawzajem krzywdy. No i właśnie mnie się bardzo podoba, bo w ogóle sama ta koncepcja na fabułę. Podobała mi się bardzo w Battle Royale, które zresztą planuję omówić w co najmniej, znaczy nie w co najmniej, w dwóch podcastach za jakiś czas w nawiedzonym podcaście. Planuję to od dłuższego czasu, ale z pewnych względów to się przesuwa w czasie, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Podobny koncept mieliśmy w Igrzyskach Śmierci na przykład, gdzie to właśnie też młodzi ludzie, dzieci z dystryktów trafiały na arenę i miały się nawzajem mordować to też pojawiało się w różnych filmach ja jeden z takich filmów nawet mam na DVD ale nie mogłem go teraz znaleźć na szybko nie pamiętam tytułu Coś z domem było w tytule polskim na pewno i też ludzie byli zamknięci w takiej przestrzeni ostatni żywy miał wyjść jeszcze dostać jakąś nagrodę chyba pieniężną coś takiego i jeszcze w jakimś innym filmie też widziałem bardzo podobną fabułkę przy czym właśnie Pa, chociaż zachęciła mnie przez to podobieństwo do tych wspomnianych tytułów, to jednak jest trochę inna. Tak? No, czym się różni? Po pierwsze faktem, że ci nasi bohaterowie, gdy ich poznajemy, są dla siebie obcy. To w przeciwieństwie na przykład do Battle Royale, gdzie trafiła cała klasa. Po drugie, my nie mamy w ogóle realiów tego świata przedstawionego jak właśnie w Battle Royale czy Hunger Games. My nie wiemy, dlaczego oni tam trafili praktycznie do końca, nie wiemy co się dzieje poza tą przestrzenią zamkniętą, nie wiemy przez długi czas zupełnie kto z tym steruje do tego ci nasi bohaterowie są bardzo specyficzni, odmienni, to nie są po prostu jacyś tam ludzie tylko ci nasi super leca, licealiści. I oni po pierwsze mają jakieś tam specjalne teoretycznie zdolności, chociaż to nie w każdym przypadku jakoś dochodzi do głosów, toku fabuły w ramach rozwoju historii. Czasami to też są bardzo szczególne cechy fizyczne. W ogóle mamy taki trochę Taką trochę galerii osobliwości tutaj. Widzimy na przykład dziewczynę w uniformie Skulger, która wygląda, no ma aparycję wojownika ze Street Fighter'a. Tak, ma po prostu większe uda niż nasz główny bohater w ogóle całe ciało chyba. To wiecie, taki jakby przypakowany wojownik z gry komputerowej w uniformie Skulger. Okazuje się być dziewczyną. Mamy właśnie takiego młodego służbistę kojarzącego się z jakimś właśnie żołnierzem z armii japońskiej z czasów, nie wiem, II wojny światowej. Mamy optymistycznie patrzącą na świat zawsze uśmiechniętą pływaczkę, która jest no, narysowana, wykreowana na modłę raczej jakichś amerykańskich nastolatek. Tak nie jest do końca azjatycka. Mamy bladą jak ściana gotkę, mamy jej różowy odpowiednik, mamy taką totalną panikarę, mamy trochę zakompleksionego grubasta, mamy gościa z gangu, mamy spadkobiercę ogromnej korporacji, mamy seryjnego mordercę, mamy programistę i wiele, wiele innych właśnie osobliwości. I to jest taka mieszanka wybuchowa. Ale co ciekawe, twórcy nie poszli na łatwiznę i nie doprowadzili do tego, że po prostu ludzie zaczynają sobie od razu tracą zaufanie w pierwszym odcinku tak i zaczynają się po prostu mordować. Nie, tutaj nie do końca o to chodzi. Raczej yy, chodzi o to, że co jakiś czas z jakiegoś powodu dochodzi do morderstwa i reszta musi ustalić co, jak, gdzie i kiedy. Poza ostatnimi epizodami, gdzie yy, no, troszkę się to wszystko zmienia i czy to jest ciekawe tak, to jest ciekawe, przy czym to jest bardzo specyficzne tutaj może to nie jest tak, że to jest zupełnie oderwane od rzeczywistości ale pod wieloma względami tak to jest anime i mamy tutaj sporo absurdów, sporo groteski wiecie, sama ta postać właśnie tej, tego Wojownika w krótkiej spódniczce, tak, przypakowanego i jeszcze z jakimiś bliznami, długimi siwymi włosami. Samo już to dla europejskiego wiza może być w jakiś sposób dziwne. Do tego mamy właśnie postać, też, która ma dysocjacyjne zaburzenie osobowości, osobowość mnogą i te dwie osobowości znaczy wiedzą o sobie, ale ta jedna się ukrywa. Potem jak już się odkryje, no to jest bardziej aktywna. I obie są po prostu totalnie oderwane, szalone, nienormalne, dziwaczne, może trochę wkurzające. Mamy też postać, która udaje przeciwną płeć, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, jeżeli chodzi o bohaterów, jest bardzo skomplikowane. Świat przedstawiony jest też umowny, tak jest wykreowany. Ta cała akademia sterowana przez jakiegoś niedźwiedzia. Na koniec się oczywiście okazuje, kim lub czym jest niedźwiedź, czy coś stoi za nim, czy coś nim steruje, i tak dalej, i tak dalej ale przez większość anime po prostu musimy jakoś zawiesić niewiarę, wejść w ten świat przedstawiony, wsiąknąć i wtedy możemy się tym dobrze bawić. Tak? To nie jest tak, że na przykład fizyka tutaj zupełnie nie funkcjonuje, ale nie ma się co dopatrywać jakichś tam drobnych nielogiczności. Jeżeli chodzi o te kolejne morderstwa, zagadki i dalej, to to chyba jest właśnie zaadoptowane z gry i zastanawiam się, jak to wypada w grze, bo tutaj w anime niektóre zagadki można właśnie jakoś tam logicznie rozwiązać. Przy czym, co jest trochę problematyczne, my jako widz nie do końca możemy być tym detektywem, bo wiele z informacji po prostu pojawia się od naszych bohaterów. Dostajemy je w toku ich dyskusji, właśnie tych procesów klasowych. Oni wyrzucają nagle z siebie jakieś informacje, mówią o jakimś nowym dowodzie, więc to nie jest tak, że my możemy sobie to przeanalizować, zrobić pauzę, wypisać na kartce, co wiemy. Nie, tak się nie da. To raczej na bieżąco trzeba po prostu interpretować nowe wiadomości, co dla niektórych może być wadą. Czasami troszkę mnie irytowało, ale z drugiej strony też jakąś miałem frajdę w pewnym momencie, gdy właśnie coś się nowego pojawiało i ja po prostu szybko starałem się wyłapać dobra, to, to, to, to, to ta osoba jest widna, tak? bo, bo ta nie może być, tak? Albo to teraz ta następna pewnie zginie, bo coś tam. W sumie właśnie nie wiem, jak to do końca ocenić, bo pod wieloma względami podobało mi się to, jest troszkę dziwne, tak? To jest produkcja japońska. Do tego okazuje się, że poza tą całą e, właśnie mystery, murder, wizual, novel, mamy też nie wiem, czy to można uznać za przesłanie, ale mam jakąś myśl za tym wszystkim, bo ta akademia nazywa się Akademią Szczytu Nadziei i okazuje się, że na miejscu, że tak naprawdę jest to akademia rozpaczy i ta rozpacz jako słowo klucz pojawia się bardzo często w kontekście samego anime, w kontekście też tych gier i w finale też odgrywa dużą rolę. Ten finał można uznać za trochę może naiwny, banalny i właśnie nie wiem jaką myśl do końca miał za sobą nieść znaczy, wiecie, jak mamy rozpacz, nadzieję no to możecie się domyślić jaka może być myśl, jeżeli mamy właśnie walkę jednego z drugim, tak, coś co reprezentuje nadzieję, co, co reprezentuje rozpacz, no co jest silniejsze, tak co może pokonać rozpacz, no właśnie ta nadzieja, tak, i mamy tutaj taki wątek Przy czym on chyba nie do końca wybrzmiewa, zwłaszcza, że finał anime jest trochę otwarty. Mamy właśnie te zagadki, mamy właśnie te kolejne śmierci, te kolejne procesy, dzieje się sporo, właśnie co chwilę jest jakiś twist, no bo ja też wam mówię na przykład o tych profesjach, tak, o tych specjalizacjach, czy o tej osobowości mnogiej. To są małe spoilery, bo to nie wszystko jest wiadome, jasne od samego początku, ale nie zdradzam konkretów, nie mówię kto, co, gdzie, kiedy, jak, bo to już by były ciężkie spoilery, w każdym razie co jakiś czas dzieje się... Coś nowego, tak? Pojawia się jakiś twist, okazuje się, że jakaś postać ma jakiś sekret, czy właśnie, że to nie był chłopak, tylko to była dziewczyna, czy w drugą stronę, czy że tutaj ta postać nagle się okazuje być seryjnym mordercą. No i to jest fajne, tak? Bo dużo się dzieje, człowiek się jeszcze bardziej w to angażuje, wciąga, jeżeli zawiesi tę niewiarę, ale sama końcówka nie wyjaśnia wszystkiego. Teoretycznie dowiadujemy się, czym jest Akademia Szczytu Nadziei, czy też Akademia Rozpaczy. Teoretycznie dowiadujemy się mniej więcej w jakich okolicznościach trafili tam nasi bohaterowie i dlaczego tam są, kto ich zamknął, kto stoi za tym wszystkim, kim lub czym jest nasz monokuma, nasz mononiedźwiedź. Ale właśnie teoretycznie, bo jest na przykład jedno bardzo ważne wydarzenie, które doprowadziło do tego, że nasi bohaterowie znaleźli się tu, gdzie się znaleźli i że muszą właśnie brać udział w tej grze, a my nie wiemy, co to było za wydarzenie. I wydaje mi się, że być może wynika to z gier. Być może właśnie druga część gry co się rozjaśnia. Być może to dopiero w tej trzeciej części lub w anime zostanie w pełni wyjaśnione. Wiem, że anime ma poruszać te wątki. To nowe, które powstaje i zostało dopiero zaplanowane. I w sumie myślę, że pewnie je obejrzę, by dowiedzieć się co dalej. W gry też kiedyś zagram. Jak będę miał chwilę wolnego i trochę wolnych euro na koncie. Ale na chwilę obecną, no właśnie pozostał pewien mały niedosyt i do tego to zakończenie. No właśnie nie wiem, czy nie jest trochę zbyt naiwne. Bo powiedzmy, że może to nie jest tak, że mamy happy end, zresztą my nie wiemy tak naprawdę, co czeka osobę, czy też osoby, które przeżyły. Tak nadal unikam ciężkich spoilerów, ale w jakiś sposób nadzieja jako idea zwycięża i biorąc pod uwagę wszystkie wcześniejsze wydarzenia, nie mogę tego do końca kupić i zaakceptować. Jakoś no nie wiem. no. Pójmo tego, iż sam staram się być optymistą niczym nasz właśnie główny bohater, to coś mi tutaj nie gra do końca, ale nie będę tego teraz spoilerował, zwłaszcza, że to jest trochę skomplikowane. Jeżeli ktoś widział lub też grał w grę, to możemy pogadać w komentarzach, tak jakoś wymienić się własnymi interpretacjami, przemyśleniami. Jeżeli nie, to i tak zdradzanie tego teraz do końca nie ma sensu. Tak w szczegółach. Wróćmy jednak do innych rzeczy. Jak już mówiłem, jest to japońska animacja. Co ciekawe, to jest animacja... Taka dość zróżnicowana, bo mamy tutaj jak gdyby i takie obrazki bardziej statyczne, jak gdyby 2D i takie 2,5D i mamy też animację 3D, mamy jak gdyby animację taką rysunkową, mamy animację stricte komputerową, mamy jakieś rzeczy bardziej mieszane co do samej formuły ja aktualnie nie siedzę za bardzo w anime w całym życiu widziałem ich, nie wiem, może kilkanaście więc też nie jestem jakimś znawcą, ale tutaj to co mnie trochę zdziwiło to to, że w ramach intro też dostajemy bardzo różne rzeczy, tak czasami pojawia się coś w rodzaju prologu do odcinka czasami to jest tylko krótki recap tego co wydarzyło się poprzednio, takie wiecie previously on Danganronpa, czasami to jest jakieś wydarzenie trochę od czapy Fajne jest to, że mamy chociażby tego monokumę, tego mono niedźwiedzia, bo to jest tak absurdalna postać, i wiecie właśnie, monokuma, tak, przy czym właśnie on nie jest mono, tylko on jest duo. Te dwie osobowości zbudowane na bazie tej antytezy, tak, ten biały i czarny, ten taki opanowany i ten totalnie szalony, ten dobry i zły to takie dziwne stworzenie, zwłaszcza, że my nie wiemy do końca w ogóle, co to jest, czy to jest zabawka, czy to jest robot, czy to jest żywe stworzenie, czy to jest jakiś demon, czy ktoś tym steruje, czy nie steruje. Mnie jakoś ten koncept się bardzo spodobał jeszcze. Życie bohaterów jest właśnie w rękach czegoś takiego. No wow, po prostu. Jeżeli ktoś ma uczulenie tak na japońską kulturę, na absurdy, na groteskę i może się wczuć tylko w rzeczy stricte realistyczne, to pewnie się od razu by odbił jak od ściany od tego, ale mnie się to podobało. Co do innych bohaterów, tych naszych uczniów, oni są właśnie bardzo zróżnicowani i tak naprawdę fajne jest też to, że my czujemy do nich konkretne emocje, a przynajmniej ja czułem. Były postacie, które od razu polubiłem, były postacie, które raczej wolałbym trzymać od siebie na dystans, były takie, którym Ufałem naprzemiennie, raz bardziej, raz mniej i tak do samego końca. Jeżeli chodzi o rzeczy bardziej problematyczne, to po pierwsze wiemy, kto jest tym naszym głównym bohaterem z punktu widzenia, którego śledzimy akcję, dlatego raczej nie podejrzewamy go o nic i raczej wierzymy w to, że przetrwa dalej. Tak, W związku z czym, na przykład wiemy, że wszyscy bohaterowie mogą zginąć, jeżeli źle wytypują mordercę, no, ale jeżeli anime ma 13 odcinków, a w drugim odcinku dochodzi do pierwszego głosowania, no to raczej zakładamy bezpiecznie że głosują poprawnie i przez takie momenty to napięcie trochę spada. Myślę, że w grze komputerowej to czuć dużo bardziej, bo po prostu wiemy, że możemy przegrać. Tak po prostu wyświetli się game over, zaczniemy od nowa czy od jakiegoś save pointu, nie wiem jak to tam działa. A w anime, jak wiem, że musi być jeszcze 11 epizodów dalej, czy w, nie wiem, potem po czwartym, czy po którym tam odcinku że jest jeszcze kilka innych, no to zakładamy, że no teraz wszyscy nie mogą zginąć, no bo to by było bez sensu. W związku z czym to napięcie trochę spada, ale za to na przykład fakt, że monokuma zmienia sobie czasami trochę zasady funkcjonowania w akademii, bo mamy różne zasady, których nasi uczniowie muszą przestrzegać, to to napięcie też czasami troszkę wzrasta, bo się okazuje, że o, jest jakiś sekret, ale nasz niedźwiadek utrudnia naszym bohaterom jego odkrycie. No i cóż, no to nie jest pozycja jakoś szczególnie ambitna. To jest rzecz raczej czysto rozrywkowa. Ta cała zabawa z przesłaniem, tak, ten, nie wiem, morał, jakaś ideologia kryjąca się za tym wszystkim. Tak jak mówię, do mnie to jeszcze nie trafia. Nie wiem, może w grze to działa lepiej, może w anime po prostu nie do końca zaskoczyło. Poza tym właśnie fakt, że ostatnia scena nie pozwala nam stwierdzić, czy to jest happy end, czy to jest negatywne zakończenie. To też utrudnia mi trochę końcową ocenę. Ludzie narzekają z tego, co widziałem na to zakończenie i ludzie narzekają na jeszcze inną rzecz, na różową krew, bo w anime i w grze komputerowej mamy różową krew. Co ciekawe, ludzie narzekają, że to właśnie też burzy tę ich imersję i tak dalej. No i z jednej strony rzeczywiście, jak pierwszy raz zobaczyłem różową krew, to też sobie pomyślałem, kurczę, dlaczego? Ale no, jeżeli oglądamy właśnie jakiegoś robo-niedźwiadka o dwóch twarzach i dwóch osobowościach, zamykającego super licealistów tak skrajnie różnych i dziwnych w jednym budynku, to czy naprawdę potem różowa krew zaburza imersję? No ja się z tym nie zgodzę. Moim zdaniem no to, pff, to jest tutaj naprawdę najmniejszy problem, jeżeli chodzi o imersję. A co do tego zakończenia, No może się nie podobać ja po prostu poczekam na ciąg dalszy, by dowiedzieć się właśnie czym się skończyły dokładnie przygody tych, którzy dotrwali do końca, czy też tej osoby, która dotrwała do końca. Tak nadal unikam spoilerów. Podsumowując, podobało mi się. Nie jestem w stanie tego jakoś z czystym sercem polecić, ale myślę, że powinniście obejrzeć pierwszy odcinek. Jeżeli podobał wam się sam ten koncept wyjściowy, obejrzycie pierwszy odcinek. I po prostu wtedy będziecie wiedzieli dokładnie, Tak jak was wciąga, jesteście ciekawi, co dalej. Obejrzycie pewnie całość. Jeżeli uznacie, że me nie obchodzi was to, no to nie. Obejrzycie, tak? Po prostu stracicie 20 minut życia. Przykro mi ten podcast już jest <grym> Pewnie. No a najlepiej w ogóle, jeżeli lubicie gry komputerowe, to myślę że najlepiej będzie zagrać najpierw w grę, a potem ewentualnie obejrzeć jeszcze raz anime. znaczy jeszcze raz. Obejrzeć jeszcze anime bo wydaje mi się, że to jest po prostu ekranizacja. No i to wszystko na ode mnie. Sorry, że tak chaotycznie i tak krótko, ale o, nagrywam znowu na wariata trochę i wiem też, że nadal wam nie podpisywałem na komentarze ani na Karpę Noctem, ani na Konglo, ani na Nekro. Sorry, po prostu chwilowo nie ogarniam. Proszę chwilowo, od dłuższego czasu nie ogarniam. Miałem mieć więcej wolnego, ale Ech, nie wyszły z tym... Jestem teraz zawalony masą rzeczy. Zaplanowałem sobie dużo na czerwiec i lipiec, a nie się nawet z aktualnymi sprawami. Mam dwójkę chorych rodziców na głowie. Mam doktorat, który powinienem pisać, a go nie piszę. Mam monografię, którą powinienem przeredagować, a ich chwilowo nie redaguję. Mam inne jakieś aktywności naukowe, artykuły, konferencje, którym powinienem się zająć. Ja też nie bardzo jest kiedy. Powinienem przecież też zarobkowo trochę tłumaczeń zgarniać, a po prostu nie wiem, w co ręce włożyć ostatnimi czasy. Te podcasty jakoś ciągnę, kursy dalej prowadzę. A cała, no i zajmuję się właśnie domem, a cała reszta jakoś tak wegetuje. No ale zobaczymy. No powoli jakoś staram się wracać do żywych, tak. Obudzić się trochę z tego ostatniego letargo, jakoś pozamykać przynajmniej część spraw, jakoś jedna po drugiej i, i do przodu, i do przodu. I mam nadzieję, że tak jak w tym anime ostatecznie nadzieja zwycięży nad rozpaczą, chociaż trochę się boję tak mówić bo tak jak mówię, kto wie czy tak naprawdę to zakończenie wcale nie jest ultra pesymistyczne na chwilę obecną nie jestem w stanie tego stwierdzić bo właśnie jest trochę otwarte mam nadzieję, że u mnie będzie zamknięte i pozytywne, ale dobra w ogóle o czym ja teraz gadam muszę to jeszcze zmontować, a jest już późno więc dzięki za uwagę Tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Reality slips, we fall away. Fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one, it's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one and the same. Never rob since we played the same games. So why listen to the world of right and wrong? Stay focused so I can stay strong. If you ever wonder why I'm trapped inside, it's probably just because I told a pack of lies. Maybe a dream, maybe it was pride. Maybe for myself I often wonder why. Until our very last breath, we're running out of life trying to beat death. We in line between hope and fear. Running from the truth, but it's already here. Told so many lies, I don't know if they can find me. Only one life to live, so choose wisely. It's a tails to even no beside your own. Doesn't really matter if it's on the same point? If you wanna achieve, you gotta believe the time right now. There's the door, is the key. Even evil things Just do it, go for it Never Don't so be hopeless, stay focused Gotta grind every time till they open Gotta climb real high when the rope is It is written in the sky, see the open. And you know this, please don't lose hope Try to progress, keep your eye on the scope For yourself, for do it for your folks Dedication, gotta swim it From this day forth, stay uncaused. No despair, gotta have a heart, take no loss. Every step cost, everybody wanna see if you fall all. Keep your eye on the prize. Been through the work, take your pride in the side. No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 To czym jesteście? A, dobra. My jesteśmy super sekretną Akademią Szpiegów. <głos> Jakby szkolimy nowe pokolenia agentów, co by ludziom żyło się lepiej. Dobrze, to może wyjaśnij nam, jak wygląda takie podstawowe szkolenie. No powiedzmy, że znaleźliście już kogoś, tak, kto się nadaje, przywołaliście go tutaj, i co musi wtedy zrobić.